to jest podniesienie też i do snu Józefa, który on miał. I tym słońcem tam u niego we śnie był Jakub, a więc jego ojciec i Rachel, czyli jego matka. Bo ci rodzice, czyli słońce i księżyc, kłaniali się Józefowi. To było też i zapowiedzią tego, że on został władcą w Egipcie i oni przyszli do niego z Te 12 gwiazd to Jego bracia. A 12 plemiów. I stąd możemy to odczytać, że ta niewiasta właśnie to jest Izrael, a nie Kościół, jak niektórzy podają. Gdyby to był Kościół, to wtedy właściwie cały, jakby no, ta łamigłówka zaczyna kuleć, gdyby to tak odczytać. To też i słońce, dlatego, że Izrael jednak był tym światłem dla narodów. Również jest nazwany księżycem w psalmach. Czy też ta oblubienica, która wskazuje na Izrael w pieśni nad pieśniami, też jest określona przez oblubienica, piękna księżyc. Myślę, że niektórzy słyszeli o tym, że ten ta niewiasta odziana Słońca słońce i księżyc mówi o Marii jako o jednej osobie. Wiemy, że to też akurat nie ma żadnego takiego proroka, które by mogło potwierdzać takie myślenie. Oczywiście zawsze, jeżeli jest niewiara przez tych, którzy cokolwiek chcą z Biblii wyczytać, to wtedy w tej niewierze zawsze można coś podłożyć. Y, oczywiście my mnie i całkowicie sprzecznie z tym, jak Duch Święty chce y, to przedstawić. Y, wiadomo, że jest, jeżeli jest trudne miejsce do rozważenia czy roz, do rozpatrzenia, to y, trzeba y, na ten temat przeczytać inne miejsca, które by potwierdzały to trudne miejsce, które, y, które po prostu y, chcemy wyjaśnić. Ale tutaj, tak jak już Wyszek wspomniał, nie ma, nie jest to aż tak trudne miejsce, dlatego tak jak jeden z braci powiedział, że klucz do rozwiązania tej, tutaj mówimy, tego proroka czy tego, tego zapisu, tego pierwszego wiersza, dwunastego, leży niedaleko, bo przecież mówi o tym odbyć czternastych. Jeżeli dano nie niewieście ta skrzydła Wielkiego Ordu, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią, przez czas, czasy i pół czasu, z dala od węża. Albo yy, jeszcze jest jedna, nie chcę. I zawrzał smok gniewem na niewiastem i odszedł, aby podjąć walkę z resztą i potomstwa, które strzeże przykazań Bożych, trwa przy świadectwie o Jezusie. Także też i tutaj jest mowa nie o jednej osobie, ale o wielu osobach, o wielu. Także yy, możemy tutaj o tym wiedzieć właśnie, że klucz po prostu rozwiązania danego wiersza, tak jak to żeśmy kiedyś słyszeli w Pardubisach, do właśnie, do objawienia zawsze leży bardzo blisko drzwi. I jeżeli ten wiersz jest, możemy mieć drzwiami, no to klucz musi być niedaleko. I akurat tutaj też jest tak, że oczywiście rozwiązanie tego jest, nie potrzeba szukać po całej Biblii, ale tak jak bardzo dobry przykład żeśmy mieli o tym jak Józef miał ten sen, to jest właśnie całkowicie odniesienie do tego, co tu jest napisane. I możemy Bogu być wdzięczni, że jeszcze daje nam poznać te słowo, które on tutaj zapisał, w taki sposób, jak on to widzi. I też oczywiście musimy się modlić o to i prosić Pana, żebyśmy możemy wiedzieć od tej prawdy, która tu jest w tych słowach zawarta nie zboczyli i według swojej własnej tego myśli nierozważali. Oczywiście to jest wezwanie do wszystkich nas, wierzących i zachęta do tego właśnie, aby to słowo było w ten sposób rozważane. To, co wspomniałeś, jest y, y, nauką szatańską y, ja. bardzo wyraźnie. To znaczy to, że to Maria jest, bo tak w Biblii katolickiej, jeśli ktoś ma Biblię, tysiąc latkę może sprawdzić, że tam jest odnośnik, że to chodzi o Marię. Jest to z bardzo czystej wody nauka szatańska, dlatego, że ona wynosi jak gdyby biblijnie Marię na ołtarz i często widzimy takie figury, nawet z Marią, z taką otoczką, aureolą złożoną z 12 gwiazd i chyba już kiedyś to wspominałem, nawet w Strasburgu jest Katedra z witrażem i na tym witrażu jest Maria właśnie wśród tych dwunastu gwiazd i te gwiazdy łączą się również z symbolem Unii Europejskiej i dlatego też widzimy Unia jako ten zalążek Królestwa Antychrysta właściwie staje się jak gdyby czy jest pod sztandarem tak naprawdę właśnie Unii, czy też tego, tego, tej fałszywej nauki. Zauważmy, że w symbolice Unii, jeśli dobrze pamiętam, jest właśnie te 12 gwiazd na fladze I to też jest nieprzypadkowe, bo uczestników jest znacznie więcej, więc nie dodaje się gwiazdek według ilości państw. Chodzi o symbol a więc symbol jest wzięty właśnie z tego, czy właściwie z błędnego wykładu tego miejsca. Zauważmy, jak to daleko idzie. To tak samo, jak jest, wydaje się, chodzi o tę bardzo drobną rzecz Petra i Petros po grecku, to z tego błędnego zrozumienia jednego słowa rodzi się nauka o papieżu i że na nim stoi Kościół. Więc zauważmy, jak ważny jest, żeby właściwie rozumieć Biblię, bo z tego rodzi się cały potem jak gdyby, no, fundament i cała budowla. Coś, co skłonie w przyszłości, a czego ludzie się automatycznie trzymają, bo jest to powszechnie uznane. A więc jest to też i potwierdzeniem tego, że szatan też szuka, żeby i przez nawet używaniem Słowa Bożego, Wprowadzić ludzi w błąd i oddalić się od prawdy. W tych wierszach, jak się o to rodzi, w raz, że ktoś błędnie coś, no, instruuje, to wręcz wprost, wręcz wprost się że jak w tak jak jest tym, ten wiersz, to jest, on jest niebezpieczny, że automatka Twoja, a to, to syn Twój. To tak, to pamiętam, pod wpłodem jest psa, że. To jest prorok, bardzo prorokże obejrzenie, że to matka, to jest matka chrześcijan, a Jan to jest przystoczenie tych, tych, tych chrześcijan apostołów, a to jest matka apostołów automatycznie. Tak to no. dzierży bardzo no, przestawione. Wszystko przez matkę idzie. No dokładnie tak, tak, taką tak, tak procesy, aż tak mocno no. można to pomyśleć, tak no. jak, jak to potrafili. No. Bardzo mocno, no, można Taką będę że jeśli powiedziałem to miejsce, to ono zawiera dwie bardzo ważne, dwa ważne elementy. Po pierwsze, pani jest mówi matko, oto syn twój. A po drugie mówi synu, Tamil. Tam. Tak. Tak, słusznie, niewiasta, oto syn twój. I potem synu, oto Maksa Twoja. Tak? Makta twoja. W ten sposób. A więc tam chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, mowa jest o tym niewiasto, to znaczy, że po stracie, nazwijmy, tego syna, to znaczy, Pana Jezusa, Maria miała dwie potrzeby. Po pierwsze, wiemy, że już nie miała męża. Józef już nie jest wspominany. I potrzebowała tego ziemskiego zaopatrzenia, jako że nie było emerytur. I potrzebowała tego, żeby ktoś po prostu zaspokoił jej byt. I to jest wyrażone w tych słowach oto matka twoja ale tu chodziło też i o coś więcej to syn twój to znaczy, że oto ten, którego, do którego twoje serce może wgnąć ten, z którym możesz być rozmawiać który będzie cię wspierał i tak dalej więc te dwie rzeczy są tutaj zawarte bo gdyby chodziło tylko o jedną to by mogło to być tylko raz powiedziane niewiasto, to syn twój nie musiałby pan tego mówić do Jana ale tu właśnie chodzi o coś więcej. A to co mówisz, to rzeczywiście wskazuje na, na całkowicie odwrotne. Właściwie nadanie całkowicie innego znaczenia w słowa. słowu. Jakieś dziękuję. Tego jest, który kto to normalnie jest, to... Jest no właśnie tak, jeden... Ksiąd, były ksiądz czytał y, tysiąc latkę i nigdy nie mógł dojść do prawdy. Bo czytał po prostu, i on czytał tak samo te, może być, te jak mówię, wytłumaczenia, czy, czy te, te podteksty i on nigdy nie mógł dojść do prawdy. I wtedy y, wierzył się z jednemu z wierzących, braci, czy braci i, i po prostu i oni mu podarowali właśnie Biblię Ewangelicką i zaczął czytać i dopiero po prostu jego serce się otworzyło Zobaczmy, jakie zakłamanie wielkie po prostu jest. Chociaż y, oczywiście Biblia Tysiąclecia nie ma sobie nieprawdy, jeżeli chodzi o tłumaczenie Słowa Bożego, ale jednak jeżeli jest to źle interpretowane, to jakże po prostu to bardzo mocno wprowadza w błąd. I y, te podteksty, te, te interpretacje, tam y, oczywiście już jest całkowicie działanie szatana, który według swojej, może można wiedzieć, mocy działa na serca tych, którzy, którzy nie wierzą. Powiem, że to jest ciekawe, bo przecież Maria miała jeszcze wielu swoich rodzonych synów, a jednak powiedział, powiedział Pan, mówiąc, po to syn twój, nie, ale też mogło tak być, że oni jeszcze byli nienarzuceni. Tej społeczności takiej bliskiej nie miała.